Pod namiotem słowa. Karol Wojtyła, pieśń o Bogu Ukrytym, fragmenty. Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem. Nie przefruniesz tamtędy, jak ptak. Musisz stanąć. I Patrzeć Coraz głębiej i głębiej, aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna. Tam już spojrzeń żadna zieleń nie nasyć, nie powrócą oczy uwięzione. Myślałeś, że cię życie ukryje przed tamtym życiem w głębiny przechylonym. Z nurtu tego to wiedz, że nie ma powrotu. Objęty tajemniczym pięknem wieczności. Trwać. I trwać. Nie przerywać odlotów cieniom, tylko trwać coraz jaśniej i prościej. Tymczasem wciąż ustępujesz przed kimś, co stamtąd nadchodzi, zamykając za sobą drzwi i zdepki maleńkiej, a idąc, krok łagodzi i tą ciszą trafia najgłębiej. Ktoś się długo pochylał nade mną, cień nie ciążył na krawędziach brwi, jakby światło pełne zieleni, jakby zieleń, lecz bez odcieni, Zieleń niewysłowiona, oparta na kroplach krwi. To nachylenie dobre, pełne chłodu zarazem I żaru, który się we mnie osuwa, A pozostaje nade mną, chociaż przemija opodal. Lecz wtedy staje się wiarą i pełnią. To nachylenie dobre, pełne chłodu zarazem i żaru, taka milcząca wzajemność. Zamknięty w takim uścisku, jakby muśnięcie po twarzy, po którym zapada zdziwienie i cisza, cisza bez słowa, która nic nie pojmuje, niczego nie równoważy, w tej ciszy unoszę nad sobą nachylenie Boga. Uwielbiam Cię, siano wonne, bo nie znajduję w Tobie dumy dojrzałych kłosów. Uwielbiam Cię, siano wonne, które tuliło w sobie dziecinę bosą. Uwielbiam Cię drzewo surowe, bo nie znajduję skargi w Twoich opadłych liściach. Uwielbiam Cię drzewo surowe, bo śkryło jego barki w krwawych okiściach. Uwielbiam Cię blade światło pszennego chleba, w którym wieczność na chwilę zamieszka, podpływając do naszego brzegu tajemną ścieżką. Zabierz mnie, mistrzu, do Efrem i pozwól tam z sobą pozostać. Gdzie ciszy dalekie wybrzeża opadają na skrzydłach ptaków Jak zieleń, jak fala bujna, niezmącona dotknięciem wiosła Jak koło szerokie na wodzie, niespłoszone cieniem przestrachu Dzięki, dzięki, żeś miejsce duszy tak daleko odsunął od zgiełku I w nim przebywasz Przyjaźnie otoczony dziwnym ubóstwem, niezmierny. Ledwo celkę zajmujesz maleńką, kochasz miejsca bezludne i puste, bo jesteś samą ciszą, wielkim milczeniem. Uwolnij mnie już od głosu i przejmij tylko. Dreszczem Twojego istnienia, dreszczem wiatru w dojrzałych kłosach.